Drill można posłuchać na stronie trójkapolskieradio.pl Autopromocja Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 19 kwietnia, minęła szósta Artur Ewertowski Zapraszam na serwis Trójki Iran będzie strzelał do statków, gdzie normus ma być zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów. Służby porozmawiają o zagrożeniu lewami. Dzisiaj mocno może padać na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Nowy sezon rusza na warszawskim torze wyścigów konnych. Ciśń ormus pozostanie zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów, a zbliżające się do niej statki będą uznawane za cele. Poinformował o tym Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. W oświadczeniu organizacja przekazała, że od soboty wieczorem żaden statek nie może opuszczać miejsca zakotwiczenia w Zatoce Perskiej ani na Morzu Osmańskim. Omańskim media w USA informują tymczasem o spotkaniu w Białym Domu wysokich rangą amerykańskich polityków. Obowiązujące zawieszenie broni ma wygasnąć za trzy dni. Stany Zjednoczone i Iran mają przed sobą długą drogę do osiągnięcia porozumienia, powiedział w wywiadzie dla telewizji państwowej Mohammad Galibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator. Teheran w ostatnich godzinach ponadto informował, że analizuje nowe propozycje Stanów Zjednoczonych po rozmowach z szefem pakistańskich sił zbrojnych, Asimem Munirem, który pełni rolę mediatora między oboma krajami. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy z Iranem wciąż postępują i idą w dobrym kierunku. Have, uh, very good going on. Wyraził jednak pewną frustrację Podejściem Teheranu stwierdzając, że zaczęli trochę kombinować. W ciągu ostatnich dni prezydent wielokrotnie powtarzał, że porozumienie z Iranem jest bardzo bliskie, jednak wszelkie przesłanki wskazują na istnienie szeregu przeszkód, które wciąż wymagają rozwiązania. Natomiast w Białym Domu gościli sekretarz obrony Pichhexet, dyrektor CIA oraz przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów. Może to mieć związek z kolejnym etapem bezpośrednich rozmów, według nieoficjalnych źródeł. Negocjacje pokojowe obu stron mają się odbyć w najbliższy poniedziałek. Z Majami polskiego Radia, Jan Pachlowski. W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zbiorą się rano służby, żeby rozmawiać o zagrożeniu ulewami. To ze względu na ostrzeżenie drugiego, prawie najwyższego stopnia przed ulewami. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami w zachodniej części kraju. Deszczowy front będzie obejmował pas regionów od zachodniego Pomorza do Dolnego Śląska, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. W województwie przede wszystkim dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim czy zachodniopomorskim. Rano w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod kierownikiem Wice szefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza odbędzie się narada ze służbami. Służby podległy MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia ewentualnych działań w związku z możliwymi opadami deszczu. Intensywne opady mogą utrzymywać się do końca poniedziałku. Lokalnie mogą pojawić się także burze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W najbliższym czasie ustawa medialna trafi do pracy rządu, zapowiedział to wiceminister kultury Maciej Wrubel. Podkreślił, że przepisy mają zapewnić stabilne finansowanie i apolityczność mediów publicznych. Zakończyliśmy rozmowy z resortem finansów na temat wątpliwości dotyczących finansowania mediów publicznych. Ta ustawa myślę, że na dniach trafi na stały Komitet Rady Ministrów, potem do prac rządowych i przed wakacjami jeszcze zamierzamy ją nie tyle przegłosować w Sejmie, co położyć na biurko panu prezydentowi. A jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, to zmiany w mediach publicznych i tak zostaną wprowadzane, zapewniał wiceminister. Projekt ustawy medialnej z przełomu roku zakłada m.in. likwidację abonamentu RTV, likwidację Rady Mediów Narodowych oraz dostosowanie polskich przepisów. Do unijnych. Warszawski Tor Służewiec zaczyna nowy sezon wyścigowy. Pierwsza gonitwa już po południu. Konie wystartują na Zielonej Bieżni. Oprócz tych gonitw, które będą na Torze Zielonym, kilka wejść z koncertem Janka Munarskiego z Warszawskim Kombotanecznym, Konkurs kucyków, kucyki, na których będą jechali młodzi jeźdźcy na krótkim dystansie. A oprócz tego konkurs kapeluszy, pokaz mody warszawskiej. Planujemy także zrobić Ligę Hobby Horse. Pierwsze zawody podczas otwarcia sezonu. Zapowiadał dyrektor toru Paweł Rabantek. Sezon wyścigów konnych potrwa do połowy listopada. Zaplanowano 45 dni zawodów. Najważniejsza Wielka Warszawska odbędzie się 27 września. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu Otwocku, Rybniku, Starachowicach i Włodzisławiu Śląskim. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz zaledwie 5% energii elektrycznej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się ulewne deszczem, na południowym zachodzie miejscami możliwe też burze. Na termometrach będzie od 10 stopni miejscami na Pomorzu, przez 12 na zachodzie, 16 w centrum, do 19 na południowym wschodzie, chłodniej tylko nad morzem od 6 do 9. Autopromocja. Andrzej Dąbrowski, kłania się Państwu, chociaż tego nie widać. Zapraszam na program, który nazywa się Rezydencja w niedzielę. Dzisiaj wspaniały wielki. Szwór. O czternastej w trójce. Potem znowu codzienności. Kurs. Serdecznie zapraszam. Bardzo dużo dobrej muzyczki Państwo posłuchają. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia Muzyczne Rozmowy. Agnieszka Trzeciekiewicz, kłaniam się nisko. Od 19 do 25 kwietnia w Kościele Katolickim w Polsce już po raz 18 rozpoczął się ogólnopolski Tydzień Biblijny. Tydzień Biblijny rozpoczyna narodowe czytanie Pisma Świętego. Ta tradycja muzyczna od wieków czerpie garściami z tekstów biblijnych. Dziś trochę o tym opowiemy, a na naszego takiego radiowego openera proponuję utwór z płyty Dekalog i Andrzej Lampert. Oddio, tu sei il mio. to audience. Odio, dobrze Państwu znany utwór, znany i lubiany przez słuchaczy radiowych Odio. Andrzej Lampert, Michał Lorenz, kompozytor, Marcin Pospieszalski, który spiął aranżacyjnie całość tego wydarzenia, no i inspiracje tematami biblijnymi. Jakiś czas temu Małgorzata Bryl opowiedziała mi o chórze, którego miała okazję posłuchać w związku z rocznicą urodzin i śmierci jej męża poeternes Tabryla. Okazało się, że chór, który nazywa się Gaudete in Domino pod dyrekcją Doroty Dąbrowskiej to zakochani w muzyce, utalentowani ludzie, którzy swój wolny czas poświęcają, aby promować piękną muzykę i słowa inspirowane dobrymi tekstami. Przedstawiciele chóru znaleźli czas i oto są dzisiaj ze mną w studio i teraz postaram się wymienić, bo miałam wrażenie, jak Państwa zobaczyłam, że to jest całkiem spora grupa, niemalże połowa chóru, ale chyba tak nie jest. Pani Dorota Dąbrowska, dyrygentka, witam pięknie. Dzień dobry. Michał Karp. Dzień dobry. Maciej Kubera. Dzień dobry. Ignacy Dylak. Tak, dzień dobry. Dominik Krysiński. Dzień dobry. I Radosław Kujawa. Dzień dobry. Także słyszą państwo, państwo tego nie widzą, ale słyszą, że nas jest tutaj całe, całe studio. Ile chór osób liczy? Brakuje około 120 osób, dlatego że w naszym chórze w tym momencie właśnie 127 osób jest na liście. Co nie oznacza, że te osoby wszystkie są aktywnie zaangażowane we wszystkie działania. Dlatego, że funkcjonujemy w takiej formule dobrowolnego udziału poszczególnych osób w poszczególnych projektach, inicjatywach, które podejmujemy. Dlatego, że przyświeca mi taka idea, żeby chór był przestrzenią rozwoju i radosnego muzykowania dla wielu osób, które mają różne ograniczenia. Na przykład zajmują się dziećmi, wychowują piątkę dzieci, więc y, nie mogą angażować się trwale lub też są zaangażowani w inne zespoły muzyczne lub ze względu na inne ograniczenia nie mogą pojawiać się regularnie. W związku z czym ja daję chórzystom taką możliwość, żeby wybierali te inicjatywy przeze mnie zaprojektowane, w które chcą się włączyć lub też nie. Ale nie jest naszym dążeniem, znaczy nie mamy takiego profilu perfekcjonistycznego właśnie, mhm. to znaczy dążymy przede wszystkim do tego, żeby przeżywać wspólnie tę radość y, z muzyki, z bycia razem. Mam świadomość, że gdybym inaczej to zaprojektowała, to znaczy zaprosiła wyłącznie osoby gotowe do takiego stałego zaangażowania, to pewnie brzmienie chóru byłoby lepsze, byłoby mniej trudności technicznych, intonacyjnych, osiągalibyśmy być może lepsze efekty, ale biorąc pod uwagę to, że zespół się rozwija i efekty naszej pracy są coraz lepsze, to myślę, że ta ruchomość składu nie jest wielką przeszkodą, a jest ogromną radością i właśnie takim wyjściem naprzeciw tym ograniczeniom. I może takie amatorskie chóry to jest dobra propozycja dla wielu osób, które gdzieś tam cichutko marzą sobie o tym, żeby od czasu do czasu pośpiewać, a może nauczyć się też śpiewu, ale na pewno nie będą mogli zawodowo czy amatorsko zawodowo zaangażować się w jakiś chór. Męskie grono zdecydowanie, taka męska obstawa dyrygentki. Czy panowie wszyscy śpiewają w chórze, czy od czasu do czasu, czy bardziej są kompozytorami? Jak to wygląda? Wszyscy śpiewamy i ja nawiążę do tego pytania. Ignacy Dyla. Tak, dokładnie. Już się tam dobrze. dobrze. <gry> Nawiążę do tego pytania, czy te, te amatorskie chóry są po prostu jakąś możliwością, y, przestrzenią, gdzie ludzie, którzy pragną śpiewać, a nigdy nie będą mogli wejść na zawodowy, profesjonalny poziom, y, mogą się rozwijać, mogą realizować swoją pasję. Y, z pewnością tak jest i ja osobiście takim przykładem się czuję. Śpiewanie to od, od zawsze była moja pasja. Wiem, że mam swoje ograniczenia, wiem, że nigdy nie wejdę na ten profesjonalny, czy, to zawodowy, czy też zawodowy yy, poziom. Ale właśnie dzięki yy, Dorocie, która wiadomo, że łączy nas, nas pasja do śpiewania, łączy nas yy, muzyka churalna, no ale łączy nas też Dorota. Niestety muszę tutaj... Niestety? Przeprowadzić. Niestety. Niestety. Nie, nie, niestety muszę przeprowadzić laudację na cześć, bo wiem, że Dorota tego nie lubi. Ale łączy nas też Dorota, która nas po prostu wszystkich zebrała i zbiera cały czas. Pan jest I... muzykiem, czy pan zajmuje się na co dzień zupełnie innymi sprawami? Ja na co dzień pracuję w Klubie Jagiellońskim i tam piszę artykuły. No oraz więc... studiuję w Krakowie, co jest ciekawe. I A, no przyjeżdżam właśnie. tutaj na próby co jakiś czas po prostu. Czyli dzięki takiemu Churowi może pan spełniać swoje takie dodatkowe marzenia? Tak, tak, dokładnie tak. Na przykład marzenie kompozytorskie. Nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, a zawziąłem się i skomponowałem parę utworów, które dzięki uprzejmości Doroty znów mieliśmy okazję zaśpiewać. A jak się komponuje, nie mając wykształcenia zawodowego kompozytora? Na ucho. <śmiech> ale, nic, bez, nic nie, nie? ale bez pomocy sztucznej inteligencji? Ja, absolutnie, bez. W takim razie posłuchajmy. Adoramus T, Ignacy Dylak. Czy komponowanie daje dodatkową hmm, satysfakcję? Co daje komponowanie osobie, która na co dzień nie zajmuje się komponowaniem? Ja tutaj może też dodam, bo moja historia i tło e, muzyczne jest bardzo podobne do Ignacego. E, mieszkam w Warszawie, ale nadal, e, tak jak on... E, nie mam zupełnie wykształcenia muzycznego. Dominik, Dominik Krysiński, e, natomiast znowu dzięki e, po części jakby też tej otwartości Doroty na to, ale przede wszystkim zmotywowaniu Doroty do tego, żeby coś komponować i zmierzyć się z tym, żeby właśnie bez takiego przygotowania mocnego, teoretycznego stworzyć jakiś utwór, no miałem okazję właśnie kilka takich utworów stworzyć i to jest, powiem szczerze, zupełnie inny później sposób przeżywania tej muzyki, bo dla mnie przede wszystkim tekst jest bardzo istotny, więc zwykle zaczynam od tekstu. I wiedząc, co ten tekst we mnie jakoś powoduje i w, o czym chciałbym muzycznie też opowiedzieć, mm -hmm. Wspaniale jest później tego doświadczyć, kiedy chór zbiera się i inne osoby też znowu zupełnie bez żadnego przymuszenia z własnej wolnej woli spędzają sporo jednak czasu, żeby nauczyć się tego utworu, zaśpiewać później. No i najwspanialszym i przeżytym też przeze mnie uczuciem było, kiedy też Dorota wydobywała jako dyrygentka z utworu to, co ja miałam na myśli komponując. Więc to jest w tym momencie też takie cudowne uczucie takiego połączenie, że jednak muzyka potrafi rzeczywiście łączyć ludzi, mimo tego, że nawet nie rozmawialiśmy konkretnie o danych sytuacjach. Pani Doroto, czy kompozytorzy wtrącają się do interpretacji albo do tego, jak pani potem będzie dyrygowała? Czy trzeba kompozytora na moment wyrzucić za drzwi, żeby móc zrealizować swoją, swoją własną wizję? Nasi kompozytorzy są bardzo powściągliwi i taktowni w tym. I zdarzyło się, ale właśnie... Miło mnie zaskoczyłeś. Mi się zdarzyło parę razy. Jakieś drobne uwagi od Ignacego. Od Dominika niedużo, yy, chociaż ostatnio właściwie też coś mówiłeś. Ja nie zawsze za tym idę, bo czasami mam tak silne przekonanie co do tego, jak dany utwór chciałabym interpretować, że jednak zostaje przy tym. E, ale bardzo często są to uwagi cenne, które jakoś mnie naprowadzają na ten zamysł, ale... Jako, że nie jest dla mnie ważne, co autor miał na myśli, to mimo wielkiego szacunku dla tak. e, naszych kompozytorów idę za tekstem i tym, jak ten tekst czuję w większym stopniu. No to jest nie zdarzyło... współpraca, nie? Tak, oczywiście, to jest współpraca. Nie jest... zdarzyły się nam jakieś sytuacje e, dużych rozbieżności w sposobie interpretacji. I dla mnie to jest też właśnie też super, że tak naprawdę jest ta swoboda dla mnie, komponując, ale też dla Doroty, jakby później interpretując to, co zostało stworzone. No bo później ja słuchając tego otworu, albo sam śpiewając też w w własne własny utwór, co też jest bardzo, ba, bardzo miłym doświadczeniem, ale też odkrywam coś, czego w ogóle ja bym na przykład nie zobaczył we własnej kompozycji, więc to jest to cudowna, dodatkowa jakby produktywność wspólnego tego projektu. Czy cały chór idzie za tekstem, czy idzie za muzyką? Jak to Pani widzi? Mam poczucie, że biorąc pod uwagę to, jak dużo śpiewamy, dlatego że my realizujemy około kilkunastu, od 15 do 19 koncertów rocznie z zróżnicowanym repertuarem, to cały czas pewnym wyzwaniem pozostaje to, żeby muzycznie objąć ten materiał, znaczy, żeby po prostu ten materiał poznać dobrze. My też trudne utwory śpiewamy. Dosyć trudne utwory. W związku z czym trudno myślę, że to pytanie potraktowałabym jako taki trop, taki kierunek na przyszłość. To znaczy, że pewnie moglibyśmy za tekstem iść jeszcze bardziej, szczególnie w kontekście utworów niepolskojęzycznych. Utwór polskojęzyczny śpiewa się cudownie, z tego względu, że wiemy dokładnie, o czym śpiewamy i możemy iść za tym tekstem. W wypadku utworów łacińskich, oczywiście większość z nas zna łaciny na tyle, na, żeby, żeby te treści rozumieć też, ale jest to mniej automatyczne. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tę intensywność naszego działania, to pewnie jeszcze jest przed nami to, żeby nad tekstami się pochylać, jakkolwiek oczywiście one są dla nas bardzo ważne, zarówno na etapie doboru repertuaru, jak i interpretacji tego utworów. Czy znaczy, nigdy ten tekst nie zostaje przez nas jakoś zlekceważony, ale myślę, że w dalszej naszej pracy pewnie będziemy jeszcze szli w takim kierunku. Ja myślę też, że to pytanie jest takie trochę, trochę źle postawione. Przepraszam za taką uwagę. <śmiech> ale... Bardzo proszę. Dlatego, że zarówno muzyka, jak i tekst są ważne i też muzyka, no, też powinna iść za tym tekstem i jakoś się do tekstu odnosić, albo go ilustrować, albo jakoś się mu przeciwstawiać. W każdym razie nie, nie iść swoją drogą, tylko iść wspólną drogą z tekstem. Po pierwsze kompozytorzy, ci wielcy kompozytorzy, jak na przykład prześledzimy, nie wiem, korespondencję Verdiego z jego librecistami, jak on tam im cały czas każe coś zmieniać, żeby lepiej pasowało do muzyki czy do teatru. Wagner na przykład sam pisał libretta do swoich oper. No i też widzimy, że byli lepsi libreciści i gorsi libreciści. Tak samo jak trochę, jak było to pytanie, czy, czy, wtrąca, czy kompozytorzy wtrącają się do pracy dyrygenta, to, no to też jest to współpraca, prawda? Wszystkim zależy na dobrym efekcie, więc i librecista, czy autor tekstu, pisząc ten tekst, wie, że to będzie tekst do muzyki i pod to go przygotowuje. I tak samo kompozytor, pisząc muzykę do tekstu, Chcę pójść za tym tekstem. Przy czym, Maćku, wejdę ci w słowo, bo my mhm. zazwyczaj nie mamy lib librecistów. My zazwyczaj <głos> czerpiemy jednak z tekstów albo zakorzenionych w tradycji kościoła katolickiego, albo w to piśmie prawda. świętym. I to jest o tyle prostsze, że zazwyczaj, jeżeli to jest tekst takiej wagi, to kompozytor zawsze pójdzie za, za tym tekstem w muzyce swojej. Ja mam takie doświadczenie, to będziemy też później rozmawiać, ale tak samo jak Dominik, dla mnie tekst jest zawsze pierwszy, to znaczy... Moja muzyka ma oddawać to, co ja czuję, przeżywam, to, co ja chcę, żeby inni przeżywali, kiedy czytam ten tekst. Że, jeśli chodzi o teksty wzięte z Pisma Świętego i tej rangi teksty, no to jest o tyle łatwiej, jak się pisze, że no, Pismo Święte ma mnóstwo różnych tłumaczeń, tak? można sobie wybrać można zdecydować, że się bierze tylko wers taki albo tam taki i w ten sposób sobie trochę naginać tę rzeczywistość do tego, co, chce, co się chce powiedzieć jako kompozytor. Wydaje mi się, że pod tym względem jest dużo łatwiej. Tak? Jeśli się weźmie tekst literacki, wiersz, albo coś, co tworzy taką krótką, spójną całość, no to trzeba po prostu to wziąć całe i wtedy jest dużo mniejsze pole manewru. Oto to. Wyrazem naszej miłości do dwudziestowiecznej klasyki huralnej jest między innymi... Karol Szymanowski, muzyka 20 wieczna polska muzyka, to było to, co pani założyła od samego początku, że będzie taką misją, twarzą, wizytówką chóru? Powinnam zacząć od tego, że powstania chóru nie poprzedziła jakaś skonkretyzowana idea. Czyli nie było takiego mitu założycielskiego. Nie, ja zresztą bardzo cenię tego rodzaju struktury, które rodzą się właśnie w taki sposób intuicyjny, nie do końca może przemyślany. To jeżeli przed Szymanowskim, to mogę tylko powiedzieć, że ja osobiście uwielbiam dwudziestowieczną muzykę polską, a Stabat Mater Szymanowskiego jest jednym z moich ukochanych utworów. Dlatego ogromnie się cieszę, że jedna część tego utworu jest formą a capella i możemy ją realizować i od kilku lat powracamy do tego utworu. Było dla mnie od początku jasne, że jeżeli kiedyś będę śpiewać jeszcze w chórze lub też jakiś chór założę, o czym właściwie nie myślałam, to wtedy dwudziestowieczna muzyka i przede wszystkim Polska będzie, będzie najistotniejsza zatem Karol Szymanowski, spraw niech płacze i hur gaudete in domino. Spraw niech płacze. Stabat Mater Karola Szymanowskiego i chór Gaudete in Domino pod dyrekcją Doroty Dąbrowskiej. Nie będę wymieniać wszystkich moich dzisiejszych gości. Powiem, że jest wielu panów i pani Dorota. Cała reszta chóru jest z nami duchem, mam nadzieję. Przepiękna muzyka, klasyka huralna. Jak to wszystko się zaczęło? W roku 22 e, właściwie nie nawet jeszcze wcześniej, czyli około roku 18-19, odczułam taką głęboką tęsknotę za muzyką churalną, która była częścią mojego doświadczenia jako studentki, bo wtedy śpiewałam e, przez jakiś czas w chórze UKSW, w chórze mieszanym KSW. E, I było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, i bardzo tęskniłam za tym, jako że od 20 kilku lat drguję z holą u dominikanów na warszawskim służewie. Więc to jest takie też doświadczenie muzycznie ważne, ale jednak są to znacznie prostsze formy, po prostu formy liturgiczne. A jako, że w chórze UKSW, właśnie śpiewając w chórze UKSW, miałam okazję śpiewać formy bardziej złożone, i wyrafinowane, to ten głód jakoś we mnie pozostał i on odżył w owym czasie. Wtedy pandemia pokrzyżowała trochę mój plan, mój plan, który był prosty. Chciałam zebrać e, grono osób nieźle śpiewających, właśnie znanych mi i wykonać z nimi jeden koncert adwentowy. Czy to były osoby, które na co dzień też um, były częścią e, scholi tej dominikańskiej? Nos to sprzywio. były osoby, rozmaite osoby poznane ze, przeze mnie na różnych etapach mojej moje działalności u dominikanów, mm. śpiewające w scholach. Ale z tego nic nie wyszło, to była tylko idea w mojej głowie, dlatego że wybuch pandemii pokrzyżował te plany. I później w roku 2022 zgłosiła się do mnie pani Judyta Neścior, która była organizatorką obchodów jubileuszu 70-lecia parafii z takim pytaniem, czy jako Schola zaśpiewalibyśmy również koncert w ramach tych uroczystości. U Dominikanów. U Dominikanów na Służewie. Na co ja oczywiście, bo moja pierwsza reakcja była taka, że Schola i koncert to jest właściwie oksymoroniczne połączenie. Schola to jest zespół posługujący w kościele i już. Ale pomyślałam, że może to jest ten moment, żeby spróbować z grona tych znanych mi osób zebrać taki skład i zaśpiewać koncert z muzyki nieco bardziej skomplikowanej niż to, co wykonywaliśmy na co dzień. I ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to się udało. To znaczy, nie byłam zaskoczona tym, że udało się w ogóle, ale ten poziom muzyczny, który udało nam się osiągnąć w trakcie kilku prób przygotowujących nas do tego koncertu był na tyle dobry, że po tym koncercie doszliśmy do wniosku, że e, możemy kontynuować te starania. Nazwa zespołu była taka trochę przypadkowa, to znaczy jakby zaczęło się od zupełnego przypadku. Kilka miesięcy wcześniej śpiewaliśmy w małym gronie na mszy radiowej w Świętym Krzyżu i ksiądz, który chciał pod koniec mszy poinformować o tym, kto śpiewa, zapytał jak ma nas przedstawić? Powiedziałam, że jesteśmy po prostu z chorą dominikańską. On powiedział: Nie, to jakoś musi się nazywać. A jako, że to była tak, chyba Zawsze musi się nazywać. Jako, że to polskiemu rady zawdzięczamy nasze nazwy. Tak, tak naprawdę to na państwo zawdzięczają nazwy. Tak jest. Na wydaje, mi się, że to była, wydaje mi się, że to było właśnie niedziela Gaudetę. Albo może śpiewaliśmy wtedy części stałe, które nazywają się Gaudetę, więc powiedziałam: No drogi że to nie wiem, Schola Chola Gaudetę. I on wtedy powiedział: No dobrze, Schola Chola Gaudetę. My się wtedy z tego śmialiśmy. I kilka miesięcy później, kiedy musieliśmy jakoś się przedstawić, znaczy, że to nie będzie koncert z holi, tylko koncert chóru. Ale tak był przedstawiany w mediach społecznościowych, to miał być koncert z holi. Maryjny koncert scholowy. Tak, wtedy było nazwane wydarzenie. Być może z holi, ale wtedy już się pojawiła ta nazwa Gaudeta Indomino dla odróżnienia naszego zespołu, który trudno było w ogóle wtedy nazwać zespołem, bo to była po prostu grupa ludzi, którzy, o których wiedziałam, że śpiewają na tyle dobrze, że mogą w niedługim czasie taki koncert przygotować. Więc do tego Gaudetę ze Świętego Krzyża dodaliśmy Gaudetę in Domino. Niewiele myśląc, ja myślę, że ta nazwa zresztą dobrze oddaje to, co stanowi esencję naszego chóru, jakkolwiek nasz chór nie jest instytucją religijną. Jesteśmy zespołem składającym się w ogromnej mierze z osób wierzących, zaangażowanych w posługę liturgiczną. Ale nie, nie, nie w ten sposób definiujemy jakby nasz program. Wykonujemy przede wszystkim muzykę sakralną, ale mamy w repertuarze również muzykę świecką. Zresztą niedługo będziemy właśnie wykonywać koncert muzyki świeckiej. Ja tylko chciałbym y, szybko wejść w słowo, bo Dorota nie powiedziała o imieninach naszego chóru, <śmiech> <Niedziela> <śmiech> które gaudete. obchodzimy w Niedzielę Gaudetę. Czyli to jest trze trzecia niedziela Adwentu. Trzecia niedziela Adwentu, tak. to Antyfanu, imieniny chóru Domino. Radujcie się w Panu. panu Więc jakkolwiek tak. to była intuicja, czy taka właśnie na poły przypadkowa decyzja, by w ten hmm. sposób nazwać chór, to wydaje mi się, że to nazwa... Ja pamiętam rozmowę poprze, na, na próbie, bo, bo y, ja mam tak trafiłem do tego chóru właśnie, że śpiewałem na tym pierwszym koncercie. I Dorota przez lata, bo my się znamy dosyć długo, pisała do mnie często, czy bym gdzieś nie zagrał na jakiejś mszy, albo nie zaśpiewał. I nigdy nie mogłem, nigdy nie mogliśmy dopasować terminów. No i wreszcie przyszedł ten czas, kiedy udało nam się te terminy dopasować właśnie w 70-lecie parafii. No i przyszedłem na próbę, myśląc, że to będzie jednorazowy występ. I <laughs> nie tutaj właśnie, że się bo ja no bo musimy nazwać jakoś ten chór, a potem coś, a potem coś. No i właśnie się okazało, że że narodził się z tego stały chór. Ja tak patrzę się na panów, bo nie wszystkich jeszcze tak rozpoznaję z imienia i z nazwiska. Maciej Kubera. Co prawda pracuje jako reżyser dźwięku, zresztą w polskim radiu, w <grym> teatrze. No ale mam wykształcenie muzyczne i też właśnie od dziecka marzyłem, żeby komponować, komponowałem i cieszę się, że coraz bardziej to marzenie udaje się spełniać. A ta wyobraźnia radiowa, bo kiedy pracuje się w Teatrze Polskiego Radia, ta jednak wyobraźnia dźwiękowa jest niezwykle ważna. My mówimy, że to jest taki, w ogóle radio to jest taki teatr wyobraźni, teatr dźwięku. Czy ta wyobraźnia pomaga w scholi? Czy może w komponowaniu? Na pewno tak. Też myślę, że kontakt z aktorami chociażby i to, że człowiek tam pracuje z nimi i widzi, jak oni pracują i jednak się tym nasiąka, nawet jeżeli samemu się nie jest aktorem, yy, czy też kontakt z reżyserami teatralnymi, yy, bardzo otwiera też wyobraźnię. Bo to jest trochę inny typ myślenia, inny sposób myślenia niż myślenia muzyków, więc mając te oba narzędzia, i to muzyczne <grych> myślenie, i to teatralne, można, myślę, bardzo wiele osiągnąć i... Bardzo, jakby otwiera się umysł na, na inne rzeczy niż, niż wcześniej, no i też myśli się właśnie o tekście, myśli się o tym, jak muzyka współgra z tekstem i o tym, jak to będzie brzmiało. Napisała mi Pani, że bardzo ważnym kompozytorem, w ogóle twórcą dla chóru Gaudete in Domino jest Romuald Twardowski. Może zaprezentujmy teraz utwór, a potem opowiedzmy trochę o samej postaci, bo to nie jest popularny kompozytor, popularny. Artysta szeroko znany nam, no tak jak Karol Szymanowski, który tę popularność właściwie już taką zyskał na poziomie... Drugi poszopenie się mówi. Tak, właśnie, w tej chwili mówi się, że jest drugi poszopenie na świecie swej rozpoznawalności. Za chwilę o no, Romualcie tak. Twardowskim, a teraz przed nami utwór Virginum Custos, chór Gaudete Indomino. Romuald Twardowski, Hur Gaudete in Domino, Virginum Custos i utwór zaśpiewany w Kościele Najświętszej Marii Panny w Warszawie. To i Warszawa, i Katedra Płocka podążają Państwo za zaproszeniami. Michał Karp. Mówimy o Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście, w Warszawie, czyli na ulicy Przyrynek o wdzięcznej nazwie, mm -hmm. gdzie mam przyjemność być organistą. I tak się też składa, że chór nasz y, gaudetę in Dominum, zaśpiewał całkiem sporo koncertów y, w tym kościele. Zresztą... Kościół też słynie ze świetnej akustyki. No więc właśnie do, do tego też zmierzam, tak, że y, jedne z pierwszych koncertów y, chóru zaraz po Służewie odbywały się właśnie na Przyrynku, a kościół jest idealny do y, koncertów huralnych, i a propos też tutaj wspomnianego już Pana Romualda Twardowskiego, to hmm, po ostatnim koncercie w rocznicę śmierci kompozytora małżonka powiedziała, że Pan Romuald Twardowski bardzo ten kościół lubił właśnie ze względu na akustykę na to, jak pięknie tam muzyka huralna wybrzmiewa. Rzekomo powiedział, że jeśli gdzieś śpiewać jego utwory huralne, to właśnie tam. A Państwo wiedzieli o tym? Niezupełnie. Nasza historia z Romualdem Twardowskim rozpoczęła się od fascynacji utworem Morze, na który gdzieś trafiliśmy, na którego nuty gdzieś trafiliśmy. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że tak piękny utwór, nie wiem czy w historii polskich nagrań w ogóle, no, ale na pewno w internecie nie jest dostępne żadne czytelne <grym> nagranie tego utworu, a ten utwór absolutnie nas zafascynował. I ja nie mając takiej może dużej świadomości historii muzyki kuralnej, dopiero właściwie ją poznaję, postanowiłam Zapoznać się z tą twórczością, poszukać innych utworów. To był akurat czas, bo to był półtora roku temu, o, zorientowałam się, że Romuald Twardowski zmarł pół roku wcześniej. I wtedy w związku z tym, że te kolejne utwory, które odkrywałam, e, również rozpoznawałam jako bardzo piękne i odpowiednie dla naszego składu, wyszłam z taką inicjatywą, żeby zaśpiewać koncert w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, w związku też z takim poczuciem, że warto tę pamięć o, o wielkich twórcach, ważnych twórcach, nie zawsze takich twórcach y, bardzo szeroko znanych, czy znanych jakiemu przeciętnemu odbiorcy, y, że warto to kultywować. No i właśnie zaśpiewaliśmy w pierwszą rocznicę, teraz w styczniu, w drugą. Powracamy do tej twórczości, rozwijamy jej znajomość, również zacieśniają się nasze więzy właśnie z panią Alicją Twardowską, która z ogromną życzliwością i otwartością na te różne nasze inicjatywy reaguje. I to jest jeden z takich naszych charyzmatów czy celów, to żeby właśnie... Przybliżać? Przybliżać, ale też rozpoznawać, bo to są rzeczy, które często nawet osoby z dobrym przygotowaniem, nawet absolwenci Uniwersytetu Muzycznego niekoniecznie znają dobrze te kompozycje. Czasami okazuje się, że trzeba naprawdę trochę poszukać, żeby do pewnych rzeczy dotrzeć. Są to perły i niezwykle cenne kompozycje. Dorotku, tu warto wspomnieć jeszcze o naszym koncercie w 20. rocznicę śmierci Mariana Sawy. Tak, tak właśnie, to, nie to nie jest tylko, tylko Twardowski. To nie jest tylko Twardowski, to jest też Marian Sawa y, chociażby. I jego utwory też właściwie chyba dla mnie na przykład są najważniejsze w, w tym naszym repertuarze ogólnym. Jego Regina Celi to jest coś, co ja co roku przeżywam na nowo i bardzo kocham, więc to zawsze jest, ja zawsze przynajmniej tak czytałem twój zamysł, być może, być może się mylę trochę, ale że szerszej publice, no wiadomo, muzykom Marian Sawa jest znany, Romuald Twardowski też na przykład muzykom cerkiewnym, że tak powiem, jest znany, ale szerszej publice nie bardzo. I zawsze tak czytałem tw trochę Twój zamysł, żeby tym ludziom, którzy przy przyjdą na nasz koncert, albo jakiś chór sobie pośpiewa, przybliżyć utwory, które być może w, środ w środowisku churalnym są znane, ale właśnie ta szersza publika ich nie zna. Tak, e... na pewno to jest jeden z naszych celów, ale jeszcze chyba istotniejszy, bo... Te najbardziej znane utwory Sawy są często śpiewane, a to, na czym mi zależy, to to, żeby wydobyć te, które nie są śpiewane, bo często właśnie to jest przykład Morza Twardowskiego. To nie jest utwór, który często można usłyszeć w Warszawie, a utwór absolutnie cudowny, fascynujący. I takich utworów jest mnóstwo. Mam świadomość, że my jeszcze o bardzo wielu nie wiemy. Dzięki uprzejmości Towarzystwa Muzycznego imienia Mariana Sawy mamy też możliwość dostępu do rękopisów i yy, zajmujemy się tutaj w Chórze też przepisywaniem tych utworów, które funkcjonują często w wersjach no, mało czytelnych, jakby w sensie takim materialnym. Czyli Troszeczkę też państwo na nowo odczytują te utwory i nadają im kolejną interpretację taką historyczną, bo to są jakby trochę wykonania. Marian Sawa pisał bardzo dużo mhm. i część z tych utworów była napisana na zamówienie, ale nie na zamówienie yy, w związku z jakąś wielką, szumną inicjatywą, tylko czasami były to rzeczy pisane po prostu na jakąś jedną liturgię, więc podejrzewam, że one wszystkie były kiedyś wykonywane, ale śladów tego nie ma. Chór KSW, jeszcze za dyrekcji księdza Kazimierza Szymonika wykonywał dużo tego repertuaru i to były wspaniałe wykonania, ale ona, nieduża część tych wykonań została zarejestrowana tak, żeby dzisiaj można było z tego korzystać. W związku z czym, no, ogromna część tego, tych utworów, których nuty właśnie dzięki uprzejmości towarzystwa można, możemy zobaczyć. To są rzeczy, które warto byłoby nie tylko zaśpiewać, ale nagrać. I jest to może materiału bardzo wartościowego. Patrząc na razie na statystyki wyświetleń na naszych kanałach na YouTubie czy, czy Facebooku, to myślę, że nie, nie przeceniałbym naszych możliwości, żeby tutaj wpływać na nasze szagrona. No, oczywiście ta liczba jest jak na nasze standardy, bardzo wysoka, ale raczej... nie Ale wiem, jak czy jakiś chór będziemy... będzie chciał śpiewać ten utwór, to pewnie chórzyści będą szukać wykonań Oczywiście, że będą szukać. I wtedy trafią na nasze. To, <gry> to mniej więcej taka jest przecież metoda, czyli trochę też chór pełni funkcję dydaktyczną, jeśli chodzi o przekazywanie, uświadamianie publiczności, pokazywanie im zapomnianego albo nieznanego repertuaru. Ja jestem uczulona na słowo dydaktyka. <głos> jako, <głos> jako nauczyciela, Bo, potem powiemy, dlaczego ale, yy, W dobrym znaczeniu. Ale myślę, że, że można tak powiedzieć. Znaczy, dla mnie jest to niezwykła perspektywa odkrywania rzeczy, które nie są wykonywane i które są bardzo wartościowe, interesujące. Mamy mnóstwo kompozytorów, których właśnie mało się, których utwory się rzadko wykonuje. I właśnie wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, jakby to jest dobry przykład tego, jak różnorodną całą inicjatywą jest nasz chór, że de facto przez to, jakby ile osób bierze w tym udział i ile koncertów udaje nam się w ciągu roku wykonać, to jest przestrzeń właśnie i na koncerty monograficzne, gdzie możemy skupić się rzeczywiście na jednym kompozytorze, em, i właśnie trochę tej roli quasi-dydaktycznej, która nie jest celem samym w sobie, ale tak przy okazji może rzeczywiście na to tak można spojrzeć jakoś jakoś w ten sposób zadziałać, ale oprócz tego takie bardziej typowe koncerty związane z tym, co się dzieje w roku liturgicznym, w konkretnym wydarzeniem, na przykład właśnie w parafii, nawet ta możliwość właśnie tego, że, że kompozycje mogą być stworzone przez kogoś zupełnie do tego jakby nieprzygotowanego w sensie amatorów, którzy są w chórze i chcieliby się z tym zmierzyć, no to, to jest Myślę, bardzo duży plus tego chóru i całej tej inicjatywy. I I też to, że. Je, jeszcze że do ma... tej quasi dydaktyki, przepraszam, bo bardzo. No, yy, już krótki, się Państwo krótki, dwa, dwa, dwa słówka dosłownie. Do tej quasi dydaktyki, o której mówił, mówił Dominik, też pani redaktor wspomniała. To znaczy, czasami ta dy dydaktyka nie musi być kierowana na zewnątrz. Jest takie powiedzonko wśród kaznodziejów, że pierwszym, do kogo mówi się kazanie, jestem ja sam. I tak samo chyba tutaj, że my poznając te utwory, trochę śpiewamy je też trochę dla siebie i sami chcemy z nich czerpać. Wiadomo, chcemy oddawać innym i dzielić się tą muzyką, ale czasami to nie wyjdzie, czasami to może być utrudnione. Ale też, mnie też bardzo cieszy, i to się wiąże z tym, co mówicie, że Dorota nas zachęca do tego, żebyśmy też kształtowali repertuar z różnych utworów, nie tylko naszych żebyśmy proponowali różne utwory, które lubimy z klasyki churalnej, właśnie na koncerty naszych chórów. I ja się z tego bardzo cieszę, zawsze o tym marzyłem i tu się to marzenie spełnia, że mogę często proponować jakieś utwory, które mi się podobają, że może je zaśpiewamy. Więc tak jeszcze dla, dla równowagi, jeśli chodzi o kompozytorów, y, których utwory wykonujemy, no to nie tylko są to kompozytorzy dwudziestowieczni, ale też sięgamy czasem do muzyki dawnej, i tak na przykład w grudniu mieliśmy koncert w 500. rocznicę urodzin palestriny. Go. No to I już z tego układa się bardzo, bardzo szeroki repertuar. Co prawda myślałam, a żeby teraz słuchaczom zaprezentować kompozycję Miłosza Bębinowa. Myślę, że maestro się na nas nie obrazi, zaprezentujemy go. A teraz zostańmy przy kompozycji Mariana Sawy, bo to dzieło będzie piękną klamrą zamykającą pierwszą godzinę, a po godzinie siódmej obiecuję państwu, że rozwiniemy skrzydła również w w kierunku poezji współczesnej. Program trzeci polskiego radia. Jan Pniewski dzień dobry. Chomilia, która ze swojej natury jest przybliżaniem wspólnocie słów Pisma Świętego, nie może być okazją do wylewania przed tłumem własnych frustracji, a praca kaznodziei to w dużej mierze przygotowanie i przećwiczenie przygotowanej wypowiedzi, pisze w przewodniku katolickim ojciec Wojciech Rzmudziński. W życiu wysłuchaliśmy wielu homilii i kazań. Niektóre nas budowały i podnosiły na duchu. Wracaliśmy do domu nakarmieni Słowem Bożym. W innych wypadkach wychodziliśmy z kościoła zniesmaczeni albo zanudzeni słowami kaznodziei. Czytamy dalej. Ludzie każdej epoki potrzebują pocieszenia i chętnie słuchają słów, które podnoszą na duchu. Natomiast pouczanie dorosłego człowieka w czasach demokracji nie jest najlepiej odbierane. Wydaje się nie na miejscu. Bezpieczniej dzielić się z innymi osobistą refleksją niż nauczać z mocą. Czy jednak po to Jezus powołał apostołów, by szli na cały świat i dzielili się z ludźmi swoimi refleksjami? Homilia, która ze swej natury jest przybliżaniem w wspólnocie słów Pisma Świętego, nie może być okazją do wylewania przed tłumem własnych frustracji. Nie jest też mową kogoś, kto próbuje zgadnąć, co się lepiej sprzeda, pisze autor. Kazanie natomiast, jak podpowiada nam znaczenie prasłowiańskiego kazati, jest ukazywaniem, uwidacznianiem, wskazywaniem, a także napominaniem, choć dalekim od moralizatorstwa. Nie powinno być wykładem akademickim, ani autoprezentacją kaznodziei, lecz pokarmem dla wiernych. Kazanie zwraca uwagę na to, czego ludzie do tej pory nie dostrzegali lub wyjaśnia to, czego dostrzegając nie rozumieli. Głoszenie kazania to nie to samo, co używane w przenośnym znaczeniu prawie niekomuś kazań, ani też długa, nużąca przemowa przewodniczącego. To nie strumień świadomości, podczas którego charyzmatyczny mówca nie wie, jakie będzie jego kolejne zdanie. To był ojciec Wojciech Żmudziński i przewodnik katolicki. Badania pokazują, że zetknięcie się z językiem pisanym zmienia umysł. Wchodzimy na inny poziom rozumowania i zaczynamy myśleć w sposób abstrakcyjny. Zdobywając umiejętność czytania, najpierw uczymy się znaczenia symbolu, którym jest litera, potem łączymy litery w słowa, zdania i dłuższe teksty. Sam ten wysiłek umysłu już nas rozwija, mówi Barbarze Stefańskiej. W tygodniku Idziemy, badaczka języka Anna Dąbrowska. Język pisany daje nam więcej przestrzeni na refleksję niż mówiony. Mamy czas, by zatrzymać się, zastanowić, przemyśleć coś czy wrócić do pewnych fragmentów. Z tekstem zapoznajemy się linearnie, zdanie po zdaniu, co buduje naszą refleksję. Zupełnie inaczej niż w przypadku nowych mediów, gdzie wszystkie treści podawane są naraz. Czytanie bardzo mocno wspiera naszą umiejętność krytycznego myślenia, co jest niezwykle istotne w naszych czasach, gdy jesteśmy zalewani różnymi komunikatami, fake newsami i nielogicznie połączonymi treściami. Język pisany pomaga nam racjonalizować rzeczywistość, przez co lepiej ją rozumiemy i łatwiej możemy wychwycić mechanizmy manipulacji. Czytamy dalej. Przekonanie, że wystarczy po prostu czytać jest pułapką. Trzeba zwracać uwagę na to, co czytamy. Proste komunikaty w mediach społecznościowych albo coraz krótsze informacje w internecie są często zbliżone do komunikacji mówionej. Dominują zdania złożone współrzędnie, połączone spójnikami i, albo, ale. Brakuje zróżnicowania przyczynowo-skutkowego, charakterystycznego dla zdań zapisanych. A wielopoziomowa budowa zdań złożonych podrzędnie, połączonych spójnikami, ponieważ, dlatego, który i tak dalej, buduje struktury przestrzenne w naszym umyśle. Lepiej rozumiemy, że coś jest przyczyną, a coś innego skutkiem, mówi Anna Dąbrowska. W tygodniku idziemy. Autopromocja. Piosenka Amsterdam i płyta Pachatares to były wydarzenia. Wydarzenia, o których nigdy nie zapomnieliśmy. Czas. A teraz wrócili z nową płytą i wrócili do trójki. Jak ja bardzo proszę was, zostawcie mnie. Ta. Premiera radiowa marcowego koncertu zespołu Negatyw w studiu Agnieszki Osiedzki.